Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91,6 FM. Minęła godzina 11, a to oznacza, że na antenie rozpoczyna się audycja Masz Trzy Życia. Audycja o grach i wideo, w której mówią dzisiaj do Was Miłosz Szymczak. I ja Adam bardziej witamy wszystkich bardzo serdecznie i będziemy rozmawiali o rzeczy, o której dosyć rzadko rozmawiamy, ze względu między innymi też na to, że Miłosz jest tutaj wielkim fanem. Ja z kolei raczej stoję po drugiej stronie barykady, bo oczywiście mówimy o najnowszej, czy właściwie e, tej konsoli Nintendo, czyli o Switchu, które... W zeszłą środę e, miało swoje bardzo ważne wydarzenie, bo zostało tam ogłoszone wiele ciekawych gier, nie tylko remasterów, ale też zupełnych nowości, jeśli chodzi o IP. I miłoż tutaj jest wielkim e, fanem Nintendo i mam nadzieję, że jeśli zadam mu kilka ciekawych pytań dotyczących tego, w co będziemy grali, e, czy Nintendo faktycznie teraz dołączy tak na stałe do tej e, wojny konsol, to o tym wszystkim właśnie dowiemy się w tym programie, także zostańcie z nami, gramy do 12. Tematem dzisiejszej audycji Masz Życie jest Nintendo Switch, a dokładniej event, który miał miejsce w zeszłą środę, Nintendo Direct i w ogóle chyba wypadałoby powiedzieć kilka słów... Czym ten Nintendo Direct, bo rozmawialiśmy chwilę przed audycją i to nie do końca jest takie e, na przykład EA Play, tak jak elektronicy, Electronic Arts robi swoje własne wydarzenie dzień przed, e, dzień przed E3, to Nintendo tutaj stawia na stream. No tak, może ja zapytam najpierw Ciebie, jak Twoje ulubione gry są zapowiadane, jak o nich radujesz, o tym skąd, kiedy będą miały swoją premierę? Na znaczy, jeśli powiem, że z internetu, to będzie dosyć płytka odpowiedź, mam, na, mam wrażenie. No, no cóż, śledzę na co dzień informacje, jakie do nas napływają, oglądam oczywiście najważniejsze konferencje, The Game Awards, E3 czy Gamescom jakby i stamtąd czerpię wiedzę na temat tego, na temat tytułów, które mnie interesują. O, od razu powiem, że Nintendo Switch leży totalnie poza, poza zakresem moich zainteresowań, także o ile wiedziałem, że coś takiego jak Nintendo Direct istnieje, to przyznam Ci, że nigdy w życiu nie widziałem żadnego wydarzenia w tej tak, serii. to polega na tym, że po prostu Nintendo raz na jakiś czas ogłasza, a później również realizuje takie streamy, które są, no, teoretycznie na żywo, być może tylko fragmenty na żywo, reszta jest nagrywana wcześniej i w tych streamach zawsze widać się z nami jakiś przedstawiciel firmy, czasami są również przedstawiciele poszczególnych studiów, które tworzą gry na te konsole, no i w tym streamie prezentowane są najczęściej jakieś zapowiedzi i premiery nadchodzących oczywiście tytułów dla wszystkich konsol z Nintendo. Okej, okay. i wiemy już, żeśmy sobie tutaj przeglądali, przygotowali się do audycji i na przykład jedną z ważnych jedną z większych premier, jakich dowiedzieliśmy się w środę, była druga część Super Mario Makera. Tak, Super Mario Maker ukazał się po raz pierwszy na konsolę Nintendo Wii U jeszcze w jakimś takim już końcowym okresie jej życia i tam faktycznie się, się ten sprawdzał, bo ten taki tabletopad również się przydawał podczas tej gry. To jest gra, która polegała właściwie na tym, że mieliśmy do dyspozycji elementy róż z różnych wersji gry Mario, z różnych jej odmian, z różnych jej części Wszystkie takie elementy, które w tej grze spotykaliśmy, mogliśmy zabrać na miejsce i łożyć z nich poziomy. Dla oczywiście prostej gry platformowej, gdzie zaczynamy w jednym punkcie, musimy dotrzeć do punktu B i po drodze oczywiście ustawiamy masę przeszkód, przeciwników i różnych innych tego typu rzeczy. I właśnie ta gra nie miała takiej dedykowanej kampanii, tam były jakieś gotowe mapy na dzień dobry, ale całość tej gry opierała się na tym, że to społeczność tworzyła różne poziomy i można było je sobie ściągać i się w nich mierzyć z innymi graczami. To było bardzo fajne, bo naprawdę tych map już dzień po, dzień po premierze było bardzo, bardzo dużo w sieci, były oczywiście miały swoje e, oceny, można było wybierać te najtrudniejsze, te najciekawsze były takie mapy, gdzie wystarczyło zrobić jeden krok i właściwie cała mapa dalej przechodziła się sama, po prostu wszystkie te różne pułapki i inne urządzenia e, naszą postaci, naszego Mario, przynosiły gdzieś tam na koniec, bardzo dużo można było mieszać, bo było można było zmieniać postaci, postaci różne były e, mieszanki z innych gier e, tak dalej, więc ta gra była bardzo ciekawa, jeszcze otrzymała swoją wersję e, na z, e, Nintendo 3DS, czyli Przenośną, i teraz na Switcha ukaże się wersja druga. Niektórzy twierdzą, że być może to będzie tak jak z Splatoonem, że niewiele się zmieni, ale oczywiście będzie grywalna na tej najnowszej konsoli. Chciałem się zapytać, bo jednak Mario jest silnie kojarzony jako gra, czy właściwie postać przeznaczona głównie dla młodszych graczy. Czy ten Super Mario Maker 2 to jest też taka zabawa, na przykład, którą mógłby się bawić taki 30-latek? Myślę, że bardziej, no bo to jednak jest bardzo wymagająca platformówka i tutaj właściwie zabawa polega w, w połowie na tworzeniu własnych poziomów, dzieleniu się ze znajomymi, być może też z, z, z obcymi ludźmi. A druga połowa to właśnie szukanie jakichś ciekawych wyzwań dla siebie i testowanie swoich umiejętności w innych poziomach. Dzieci myślę że też mogą mieć tutaj e, sporo frajdy, no bo każdy chciałby jakiś, może stworzyć taki poziom w Mario własny, a nie taki, co już bo, z z tego, co mówisz, to wysłałeś obraz takiej gry, która właśnie, której jakby no nie da się przejść. W tym pozytywnym w tego słowa znaczeniu, bo za każdym razem mierzymy się z nowym torem, tak, z nową planszą e, nie ma tak, że poświęcimy jej 10 godzin i właściwie możemy ją e, odłożyć w kąt, bo e, wszystko żeśmy już widzieli, tylko tam e, codziennie, czy tam jakiś czas pojawiają się update'y e, tworzone przez graczy e, którzy wrzucają swój content i my ten content możemy, możemy zagrać, możemy go ocenić tak, nie. dokładnie tak to wygląda i właściwie na tym ta gra polega, że no jak w Minecrafcie, nie mamy określonego celu, po prostu jak nam się nudzi, a mamy ochotę zagrać jakąś fajną platformówkę, to nie szukamy nowej, tylko po prostu szukamy sobie jakiegoś fajnego poziomu w sami, Super Mario Maker. Albo sami go sobie tworzymy. Albo sami tak. Sami go tworzymy, tak. No i ta gra będzie miała swoją premierę już w czerwcu, więc, więc jeżeli ktoś już odłożył w kąt Wii U, albo po prostu yy, Switch jest dla niego pierwszą konsolą, to na pewno będzie zadowolony z takiego obrotu spraw, że ten Super Mario Maker, nawet jeśli miałby mieć niewiele unowocześnienia, myślę, że będzie się sporo już różnił od, od, od pierwszego wzoru, no to mimo to będzie atrakcyjnym tytułem. No i jeszcze może o jednej grze wspomnę tutaj e, takiej ciekawostce, bo była tylko ledwie zajawiona, chociaż trailer był długi. E, Platinum Games, czyli firma, studio odpowiedzialne, między innymi za te bardzo świetną serię gier akcji, również za Nier Automata, no to to już chyba jest legenda, e, klasyka i tak dalej, nie tylko z uwagi na to, że to jest świetny RPG, ale też bardzo przejmująca, zajmująca ścieżka dźwiękowa. No, ci twórcy mają jakieś kolejne dzieło w zanadrzu, to będzie Astral Chain, gdzie tacy futurystyczni policjanci ścigają jakichś przestępców równie futurystycznych, mamy tam jakieś takie y, z, eg egzoszkielety, mamy jakieś mechy, mamy jakieś y, ciekawe bronie, więc to wszystko myślę będzie dostępne na Nintendo całkiem niedługo, bo... Dodam jeszcze tylko, że właściwie jedyną taką pewną informacją, oprócz tego, co żeśmy mieli okazję zobaczyć na trailerze, jeśli chodzi o Astral Chain, to jest to, że będzie można grać w kooperacji, czyli właściwie coś co jest esencją Nintendo Switcha wydawałoby się, że to jednak jest konsola przeznaczona do zabawy wspólnej. Tak, dużo gier miało pokazane ten tryb kooperacji, więc i ta nie mogła się od tego odciąć tym bardziej, że no, Platinum Games kładą również na to spory nacisk więc to są takie dwa tytuły który, od których zaczęliśmy, od których też zaczęło się środowe Nintendo Direct za chwilę przejdziemy do kolejnych Dzisiaj w audycji Maszczy Życia rozmawiamy sobie o Nintendo Direct, czyli evencie Nintendo, na którym pokazane zostało całkiem sporo nowych gier. Ten event miał miejsce raptem w środę, także jesteśmy ciągle na świeżo, jeśli chodzi o informacje i na przykład Miłosz mi tutaj wskazał taką rzecz, taką grę, na którą na, którą na pewno czeka wielu fanów Nintendo, ale zresztą nie tylko Nintendo. Mówimy tutaj o 11 części Dragon Questa z tytułem Echos of an Elusive Age. Tak, w tę grę już mogliśmy się zagrywać wcześniej, bo już dwa lata temu można było ją dostać na PS4, rok temu na PC-tach, ale cały czas czekała na swoją premierę e, na Switchu, gdzie, no myślę, chyba jest miejsce tych Dragon Questów. Może też PlayStation jest jakimś takim e, miejscem, w których e, ta gra istnieje. Ale miała... chwila, chwila. Chcesz mi powiedzieć, że ta gra miała swoją premierę dwa lata temu i teraz Nintendo Switch się chwali, e, że o to ona trafi na ich konsole? No ale to Switch to nie jest jakiś tam PS4 czy PC, który... Nie, Ogromny telewizor, podłączyć to wszystko do prądu i się bawić Switcha? Możesz wziąć w podróż pociągiem? Możesz wziąć gdzieś na wakacje? Nie, nie, no jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o te walory Twitcha, to ja je jak najbardziej rozumiem. Tylko, no jednak że nie od dzisiaj wiadomo, że ja fanem Nintendo nie jestem i e, oczy szeroko ze zdumienia otwieram, kiedy fani Nintendo, chociażby ty, e, ch chcą rozmawiać, cieszą się bardzo grą, którą dwa lata temu już widzieli konsolowcy na PS4. Rok temu widzieli gracze na, na PC. E, rozumiem, że na tą platformę dostaną, bo to jest jakby ta docelowa platforma jak twierdzić, ale na Boga dwa lata temu żeśmy już mieli tą okazję przegrać. No nie wiem, jak dla mnie to jest cały czas świetna gratka, bo ja sam bardzo dużo takich tytułów, które by, były na pecetach, które nawet ograłem na pecetach kupowałem ponownie na Switcha, bo raz, że twórcy, no rzadko robią taki port 1 do 1, często dorzucałem jakieś rzeczy typowe dla Switcha, bo po prostu rozszerzają jakieś zawartość tych, tych gier, też je często poprawiają, bo to oczywiście od czasu premiery można było dużo zmienić. Tak samo na przykład Diablo 3 sobie kupiłem na Switcha, mimo że przecież na PC-cie był już ile lat temu. To jest naprawdę świetna zabawa i takie Dragon Quest 11, możliwość zagrania w niego gdziekolwiek, kiedykolwiek, to, to jest spora zaleta i bije na głowę chociażby to, co zostajemy co na, na PlayStation czy na PC-tach. No dobra, to zostawmy na chwilę Dragon Questa i prze pomówmy sobie na, o innej grze. Teraz mi pewnie powiesz, że też już pewnie została wydana 3 lata temu na inną platformę. Mam na myśli Fire Emblem Free Houses. No nie, akurat Fire Emblem to jest gra tworzona przez Nintendo, więc jak się można domyślić jest to ekskluzyw na tę konsolę. E, no pan Josiaki Koizumi, który prowadził e, ten środowy Nintendo Direct, e, co prawda się nie ukłonił, ale bardzo, e, g, bardzo szczerze przeprosił za to, że ta gra trochę się opóźni, bo jej premiera miała mieć miejsce w styczniu. On sam to przyznał. Nie jest tak, że on gdzieś to ukrywał, budował, że, że zapomniał o tym powiedzieć. Powiedział wyraźnie, że ta premiera miała być wcześniej, ale no chcieli dopracować grę, chcieli ją rozszerzyć jeszcze bardziej, więc premiera się przesunie E, troszkę dalej, bo Dragon, e, Przepraszam, Fire Emblem e, wyjdzie dopiero chyba w czerwcu, o ja ile dobrze pamiętam? E, tak, 26 czerwca i... Lipca chyba? 26 czerwca czyli Czerwca. Okej. Okay. I, I... No, ale to jest gra, na którą wszyscy czekają, więc to przedstawienie premiery myślę, że trochę zasmuciło fanów, którzy na kolejnego Fire Emblem będą myśleli troszkę dłużej poczekać. No, ale też jest ciekawa fabuła w tym tytule. podtytuł. To jest Three Houses i to się odnosi do, jakby trzech królestw, które są położone koło siebie na jednym kontynencie, ale również trzech domów, które wchodzą w część jednej wielkiej akademii wojskowej w tejże krainie. Każdym z tych domów jakby jest... Coś jak mi się kojarzy z Harrym Potterem Też mieliśmy takie okay. domy w, tych, w tym Hogwarcie. Tutaj też mamy w akademii wojskowej trzy domy, gdzie każdym z tych domów zarządza jakiś tam... Studenci rywalizują między sobą. Tak, rywalizują tak, tak, sobie swojego domu. Tak, w domach stacji jakby prefekci, szefowie oni należą do tych rodów, z tych królestw, które tymi domami jakby zarządzają. Ci studenci mają tak naprawdę ćwiczyć sztuki wojskowe walcząc z jakimiś, wychodząc na jakieś misje, walcząc z potworami, ale tak naprawdę to się sprowadza do tego, że mamy po prostu świetnego RPGa i po opakowanego w ciekawą fabułę i to jest właśnie to, co nam Nintendo Fire Emblem 3 Houses zaserwuje. Czyli takie dwa duże RPGi na pewno w tym roku na Nintendo Switch trafią. Jeden już troszkę nie taki, nie taki świeży, bo jednak dwulatek sieci PC. Drugi, totalna nowość, czy to jest taki system seller, ten, ten Dragon Quest i Fire Emblem, czy, czy, to, nie, czy to bardziej? Ludzie? Dragon Quest może nie, tym bardziej, że właśnie nie jest ekskluzywem, ale Fire Emblem to tak. Myślę, że jeżeli ktoś jeszcze nie kupił, co byłoby dla mnie dziwne, ale jeszcze nie kupił Switcha, a, a ma jakieś już Fire Emblemy gdzieś tam w swojej kolekcji na, na innych platformach, no to na pewno Switcha dla, dla tej najnowszej części zakupi. Ale zostańcie z nami, bo oczywiście to nie wszystkie gry, jakie na Nintendo Direct pokazano i o reszcie powiemy sobie już za momencik. Przejdźmy od razu, miłość do konkretów, bo na Nintendo Direct, czyli na takim wydarzeniu, gdzie pokazywane są gry Nintendo w internecie, bo to był stream, pokazano grę, na którą myślę, że czekają bardzo, czekają, myślę, że powinni czekać fani uniwersum Marvela, zdobywającego chyba wszelkie możliwe rekordy finansowe i popularności, jeśli chodzi o filmy, bo dostaniemy grę Marvel Ultimate Aliens The Black Order. 3, przepraszam, czyli Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order. No tak, Switch już widać, że się naprawdę bardzo fajnie sprawdza jako konsola dla tych takich dostawców third party tak zwanych, czyli twórców zewnętrznych. Oczywiście mamy takie hicory jak FIFA, jak na przykład Diablo. To są naprawdę świetne tytuły, które kiedyś na Nintendo można było o nich jedynie pomarzyć, dzisiaj mamy to na, na porządku dziennym. I tak samo na Nintendo trafia na przykład właśnie uniwersum Marvela w formie jeszcze ekskluzywa, gry, w której można prowadzić biatykę postaciami ulubionymi z, no nie wiem jak tam dużo tych postaci będzie, ale myślę, że w większości tego uniwersum, wiem, że na tej trailerze bardzo dużo pokazywano tych postaci związanych z obecną jakby tą linią czasu z filmów tych ostatnich, tak? tak Infinite jest. War i teraz nadchodzący Endgame, bo na przykład w grze pojawia się Thanos, więc to wszystko to myślę, że to pewna gratka dla, dla miłośników komiksu. Nie wiem, czy ktoś specjalnie kupi Switcha tylko dlatego, że lubi Marvela, ale jeżeli i ma takiego Switcha gdzieś w kieszeni i jednocześnie y, śledził na przykład dla Avengersów w kinach, to, to myślę, że może się skusić na tego typu tylko no bo no. biatyka na Switchu to jest chyba najbardziej naturalne środowisko, jeśli chodzi o konsolę. No wiesz, jak mamy kogoś, z kim możemy pograć, chociaż powiem Ci od razu, że y, oglądałem sobie właśnie w tym momencie trailer i niestety ten trailer wygląda y, nie jakoś specjalnie y, ładnie. Nie jest to zarzut wobec Switcha, no bo to jest jakby inna bajka, ale twórcy wydaje mi się, że mogli trochę, trochę tutaj bardziej się postarać, jeśli chodzi o te tą bijatykę, ale zostawmy sobie Marvela i przejdźmy chwilę do Myślę, że nie przesadzę, jeśli powiem, że najważniejszej, najgłośniejszej, znanej wszystkim fanom biatyk grze, bo mówię oczywiście o najnowszej, jedenastej już części Mortal Kombat, który trafi na Switcha, uwaga, uwaga, wraz ze światową premierą, zdaje się. No tak, już Switch powiedzmy, nadążył za resztą i wszystkie gry takie ważniejsze, o ile mają sens działania na Switchu, bo przypomnijmy, że to nie jest konsola, która ma takie możliwości jak PlayStation czy Xbox, to jest jednak konsola cały czas przenośniejsza, na, chociaż możemy ją podłączyć do telewizora i w ten sposób nie wszystkie gry tam trafiają, ale bijatyka to jest bardzo dobry, dobry gatunek jak mówiłem już na tej konsoli, nie ma problemu żeby wyjąć te joy z gry i grać z kimś obok na, jednej, na jednym ekraniku malutkim, nawet gdzieś w podróży, gdzieś w terenie, gdzieś gdzie nie mamy dostępu do prądu i do telewizora komuś w... w autobusie za, zaprezentować Fatality na przykład, o właśnie można komuś na przykład, albo Brutality wyjąć i zapytać kogoś stojącego obok, o, przepraszam czy pan też na pętlę? to może pogramy no, partiki. Szyb, szybki łom od Mortala. Szybki łom od Mortala i myślę, że to jest jak najbardziej do, do zrobienia i ten Mortal z numerkiem 11 ukaże się właśnie na Switchu w, wraz z innymi platformami 23 kwietnia. No, ja nie jestem ekspertem od Mortala, ale mam nadzieję, że to, co mieliśmy w poprzednich częściach tutaj będzie zachowane, że będą jakieś takie x będą dobre Fatality, oczywiście będą znane i lubiane postaci z tego uniwersum, ale też chyba coś tam dojdzie nowego, bo Mortal Kombat się rozwija, prawda? Ciekawie jestem czy to robią coś ekskluzywnego, na przykład e postać Mario dostępna tylko na Switchu e, w Mortal Kombat właśnie, ale tam, tam, tam, tam były ale jakieś takie może? crossovery, prawda, że były jakieś postacie innych e, gier w Mortalu? Tak mi się coś kojarzy. Nie, jestem, nie jestem pewien. Może były, ale nie, nie przypominam sobie, szczerze mówiąc, bo Mortal Kombat to też nie jest jakby. Tak, było ostatnio e, odemnem plotki, bajka. żeby taki był mem w internecie, żeby Shaggy, e, czyli kudłaty ze Scooby Doo, e, był postacią. Do tak, niechania o tym to, nie. było, to było głośno o tym. Oczywiście nawet gdzieś tam e, chyba twórcy gry sobie żartowali, e, pisząc ten sposób na Twitterze, ale później oczywiście powiedzieli, że nie ma takiej opcji, Może jest taki mem, że Shaggy jest jakimś tak naprawdę potężnym człowiekiem, tylko udaje takiego... głupka? Takiego głupka, tak, więc yy, no, o, o mało nie, nie, nie mogliśmy zagrać szagiem, ale może ktoś inny trafi do tej 11 części. Dobrze, zostawmy sobie w takim wypadku na moment yy, bijatyki, wiemy o Mortal Kombat yy, i wiemy o nowym Marvelu, ale to nie wszystkie gry, oczywiście, które na, na Nintendo Direct zostały pokazane, bo zaraz powiemy wam o dosyć moim zdaniem zaskakującym remasterze, Eee, trzeciej części gry, trzeciej części serii uznawanej za jedną z najlepszych e, e, gier przygotowych, na pewno jedną z najbardziej popularnych e, gier przygotowych akcji, a jaka to gra, to powiemy sobie za moment. Hellblade Senua's Sacrifice to nie jest gra, o której wspomniałem e, jako jedna z najlepszych gier, przygodowych gier akcji, ale trzeba powiedzieć, że faktycznie gra e, została na Nintendo Direct pokazana. Dla mnie to jest dosyć... E, taka trudna gra, też nie tylko do opisania, ale w ogóle do samej bardzo miałem problem czerpać przyjemność z zgrania w tą grę, bo jednak nasza główna bohaterka, ona cierpi na zaburzenie jakieś związane z głową, tak? Ma różnego rodzaju wizje, słyszy głosy. To jest taka mroczna gra, trochę logiczna, trochę tam jest tych zagadek do rozwiązania, no i oczywiście już nie młoda, bo na pewno w zeszłym roku była, nie wiem czy nawet nie dwa lata temu i w końcu kolejny raz na Switcha dostaniemy port. Co takie kotlety odgrzewane z innych platform, to Czy z nią uniknione. Tylko zdążył, bo pamiętaj, że w przyszłym roku prawdopodobnie mamy nową generację. No właśnie, to, tak, to jest tak zawsze, że Switch, w sensie Switch, konsola od Nintendo jest gdzieś pośrodku e, tych generacji pozostałych, e, więc zawsze będzie tak, że Nintendo będzie musiało zbierać jakieś takie resztki po, po innych przez jakiś czas, no ale w międzyczasie cały czas dostaje swoje, swoje ekskluzywy. No Hellblade to jest bardzo fajna gra i bardzo klimatyczna, więc jeżeli to mi się nie podobało, to myślę, że za mało się w nią wczułeś, czu bo e, naprawdę, jeżeli tak przysiąść porządnie, sobie zgasić w pokoju świata, i na przykład założyć słuchawki. Nie no, sobie bym zawał. No właśnie, nie, ta jest bardzo fajna, chociaż trochę też nadaje presję czasu. W każdym razie myślę, że... Od zrobienie remastera, czy też może po prostu portu tej gry na Switcha ma sens i na pewno tak, to odnajdzie nie jest swój... jakaś, akcja, jakaś gra, w której dzieje się niesamowicie dużo rzeczy w jednej sekundzie tak? to bardziej jest taka faktycznie e, na przemyślenie gra, no dobrze, ale wróćmy do tytułu, o którym wspomniałem, czyli tej, e, tej części zremasterowanej części należy powiedzieć e, Assassin's Creed 3 czyli no tego właśnie. asasyna, który był amerykańskim asasynem, tak? Dlaczego trzy? Tyle jest fajnych asasynów i oni wybrali akurat trójkę, trójka to chyba razem z jedynką to jest na pogonku chyba Assassin's, jeśli chodzi o ocenę. E, nie wiem, jak, jaka jest twoja opinia w tej no, kwestii. No wydawałoby się, że, że jeśli, jeśli robić jakiś remaster asasyna to najprawdopodobniej będzie to Etie Auditory, czyli druga część. Tak, druga z tymi dwoma jeszcze grami, dokładnie, które też się z Revelations e, i tak dalej. Ewentualnie jeszcze na przykład bardzo chętnie bym zobaczył Black Flag'a, czyli e, Assassin's Creed 4, tego pirackiego asasyna boję się, żeby nie wyciągnął switch tej, tej gry już, bo ona była faktycznie rozbudowana. No, tego nie wiem, Switcha nie mam, Ty masz ale no jeśli chodzi o te asasyny takie które mówimy, ok, chcemy zobaczyć remaster asasyna, to trójka chyba nie do końca jest tej liście topowej jeśli chodzi o remastery tymczasem właśnie remaster zostanie na Switcha przygotowany Wybór padł akurat na trójkę, która pokazuje te czasy, kiedy wojna Nie, nie, secesyjnej, nie, wojny domowej. Wojny domowej, właściwie, wojną niepodległość tak czy kolonii amerykańskiej. Tak jest, między Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi. No taki, taki wybór faktycznie trochę się dziwimy, wydaje nam się, że można było ustrzelić lepszego Asasyna, co nie? Niż. No tak, ale ten Tomahawk też ma chyba jakiś e, swój urok. Znaczy ja, jeśli chodzi o wersję, bo grałem na konsoli, to ja byłem zaurączony tą grą. E, oczywiście niedoskonałości techniczne, fabularnie mogłoby być lepiej, ale Konor e, zyskał, e, Connor, czyli główny bohater Assassin's Creed 3, uzyskał kilka bardzo fajnie wyglądających umiejętności, między innymi mógł wieszać e, e, przeciwników na drzewach. E, tam było skalpowanie w tej gry, czy... Nie, nie, nie było. nie było, ale kilka fajnych ruchów yy, walczył dwoma, dwoma tutaj miał w jednej ręce toporek, w drugiej miał mieczek, także ta walka wyglądała naprawdę yy, bardzo efektywnie, ale tak jak mówię fabularnie, no znamy lepsze asasyny, jeśli chodzi o przygodę epickość przygody, to też znamy lepsze asasyny chociażby w postaci yy, Black Flag, ale no cóż, z yy, bezrybi i rak ryba podejrzewam, że skoro, yy, skoro w końcu dostaną Assassin's Creed yy, posiadacze Nintendo Switcha, no to no to chociaż będą zadowoleni z tej trójki Chociaż e, no wśród asasynów To ona na pewno najlepsza nie jest No tak, ale ten argument zawsze powraca Asasyn w kieszeni, no to jest coś, nie? Dokładnie, <gry> dokładnie, mamy jeszcze dla was Kilka gier, w tym remaster Gry, która właściwie Sprzedała Nintendo Switch W 2017 roku, kiedy Weszła, nie mówię oczywiście o Breath of the Wild, mówię o innej Zeldzie, ale o jakiej Zeldzie to się dowiecie za chwilkę w naszym ostatnim, pożegnalnym wejściu w dzisiejszej audycji Masz Życia porozmawiamy sobie o trzech grach, także jestem w tym jakby tej jednej moim zdaniem najważniejszej, mówię o tej Zeldzie, o której wspomniałem przed chwilką ale zacznijmy sobie od gry o dosyć niewiele mówiącym tytule, bo gra nazywa się Box Boy and Box Girl. Na czym to polega? No to jest może mało znana gra komukolwiek, nawet fanom Nintendo, bo pierwsze trzy części tej gry ukazały się na Nintendo 3DS, czyli przynajmniej konsolce Nintendo, no które myślę, że najlepsze lata ma za sobą, chociaż cały czas jest jednak aktywnym urządzeniem na rynku, cały czas dostaje nowe gry, co ciekawe. To jest takie podejście ciekawe do gier logicznych. Stworzona gra przez Halo czyli tych ludzi tej części Nintendo, która w której między m.in. Kirby, ta taka różowa, puchowa kulka, a gra jest bardzo minimalistyczna, bo jest czarno-biała praktycznie w większości i chodzimy w niej takim pudełkiem, które ma oczy, ręce i nogi i na tym ta gra właściwie polegała, że to pudełko pokonywało różne dziwne przeszkody w ten sposób, że... Dzięki temu, że jest pudełkiem. No nie, no wypuszczało z siebie takie inne pudełka i w takie Jak Trochę jak rosyjska matrioszka, tak? Że... Coś takiego. Pudełkowe, wewnątrz pudełka, i dzięki temu, znaczy ja teraz patrzę sobie na trailer, także mam na, na trailer mam trochę mm -hmm. ułatwienia, ale wyobraźcie sobie takiego kwadratowego Mario, który potrafi się klonować i dzięki temu na przykład jest wyższy, albo dłuższy, albo zmienia się w kwadrat, albo w prostokąt i dzięki temu może dosięgnąć różnych... Miejsc na mapie inaczej niedostępne. No tak, Boxboy miał y, trzy części na 3 d sie Boxboy, Box, Box Boy oraz Bye Bye Box Boy. tutaj Boże, naprawdę autorzy, kreatywność w wymyślaniu tytułów na gratuluję. No tam są inne postaci, więc stanowią się za Box Boy and Box Girl, bo ma oczywiście dziewczynę swoją, ona wcześniej się już pojawiała. Jest też taki pan, y, on zapomniałem jak się nazywa. Kudli czy coś, to taki jest dłuższy prostokąt, nie kwadrat, jeśli chodzi o, o pudełko. No dobrze, zostawmy sobie Box Boy and Girl. Yy, polecam wam zerknąć, jeśli lubicie takie szybkie gierki logiczne. I przejdźmy do gry legendarnej, na pewno legendarnej gry, bo mówimy o Tetrisie 99. Tak, Tetris sprzedał właściwie obok Pokémonów, bo Pokémony były taką drugą falą, ale pierwszą falą był Tetris, bo Tetris sprzedał Game Boya przede wszystkim, to tam się pojawiła jedna z pierwszych wersji tej gry i tam zwojowała rynek, a Tetris, przecież to jest prosta gra, spadają kołacki i układamy w linie i w ten sposób... A dalej się sprzedaje. Tak, no gra, która nie ma końca, jeżeli jesteśmy w nią dobrzy i jakiś dziwny pomysł tutaj padł ze strony Nintendo, bo tylko dla swoich abonentów, czyli przypomnijmy trzeba posiadać abonament Nintendo Switch Online. Coś takiego jak e, Xbox... E, Game Pass czy... Tam, Xbox... E, coś tam, Gold Life, tak? Okay. O oraz e, PS Plus. E, tutaj mamy Nintendo Switch Online. Co jest najtańsze ze wszystkich, ale też najmniej najuboższe. Najłosze. bo oprócz tego, że można grać w sieci, to właściwie tylko dostajemy jakieś taki e, e, stare gry z te starych konsol Nintendo. E, coś, co było już kiedyś płatne. Tutaj troszkę to wychodzi powiedzmy taniej, ale to nie, nie robi szału i tutaj jest taka pierwsza gra, która nie jest grą z jakiejś, nie, czy SNES-a, a jest gron stworzony na nowo tylko dla abonentów Nintendo Switch Online. To jest Tetris. A e... powiedz mi, przepraszam, że Ci przerwę, jaki mm -hmm. jest koszt takiego abonamentu miesięcznie? To jest chyba y, 80 zł rocznie. A, czyli nie Jest jakieś... jeszcze pakiet rodzinny, więc jak mamy dużą rodzinę, to, to, to jeszcze taniej. Nie tutaj jakieś przeogromne tak, pieniądze. No tak, to jest połowę tańsze od innych abonamentów, nawet może jedną trzecią. Nawet właśnie, dokładnie. Tak, więc y, to jest jakieś sensowne. A tej dostajemy tetris w którego gramy z 98 innymi graczami jednocześnie. Y, z, Takie Tetris MMO trochę się to jawi. Tak, to tam to nazwał Tetrisem y, Battle Royale, no, no bo, bo już prawie 100 ja. osób, 99 graczy. Okay. Y, I kasując więcej niż jedną linię na raz w Tetrisie, y, wyrzucamy klocki śmieci innym graczom, bo oczywiście od nich też takie klocki śmieci dostajemy. No i na typa grywalizacja, ten, kto zostaje na końcu, wygrywa. No dobrze, to w takim wypadku mamy o BoxBoy Box i mamy o Tetrisie 99 i przejdźmy do ostatniej gry, y, o której będziemy dzisiaj w audycji Masz Życia Mówić. Y, wspomniałem o tym, że to jest... Y, Remastered gry... A remake, remake ma przepraszam bardzo. Remake gry pod tytułem Zelda Link's Awakening. No tutaj śnie, chyba można było spodziewać takiej akcji zagrywki ze strony Nintendo, bo ono cały czas serwuje nam e, re, re, remake, nie ma story, a remake e, tych e, zelt z poprzednich konsol. I tak było na 3 ds tak było na Nintendo Wii U, na Wii zresztą też. E, no i ile zostało jeszcze tych tytułów, które nie miały swojego remake'a? No niewiele. Ten akurat e, miał zaledwie takiego pół remastera, bo ta gra ukazała się pierwotnie na Game Boyu, później dostała... Nieku, to dekady temu. Dekady temu, tak, to jeszcze lata 90. początek. Później dostała jeszcze takiego właśnie pół remake'a na Game Boy Color, bo została pokolorowana. No ale to jest wszystko, co dostała, ten Zelda Link's Awakening. No i dostajemy teraz całkowicie od nowa napisaną tę grę na Switcha. Oczywiście to jest bardzo fajne, bo ta gra była bardzo wysoko oceniana i myślę, że wpuszczając ją w taki świat 2,5D, chociaż pamiętajmy, że to jest taka gra, jednak z perspektywy Gameboya, czyli mm, poruszamy się po takiej mapie widzianej może z góry, może trochę z rzutu i i rozwiązujemy zagadki w różnych lochach, gdzie zbieramy oczywiście jakieś przedmioty, które na końcu zebrane razem pozwalają nam ukończyć ten tytuł. No to jest kwintesencja Zelda. Breath of the Wild było takim zupełnym odejściem od tej koncepcji, czyli trochę do niej. Niezwykle podacamy. udanym odejściem od konceptu, trzeba No, no tak, trzeba przyznać, ale niektórzy tęsknili za tym starym takim chodzeniem po lochach i rozwiązaniem zagadek w taki bardziej tradycyjny sposób. Tutaj to dostaną, no ale oczywiście, jeżeli ktoś. O Zelda, to na pewno nie myślał o tej, a myślał o czymś takim, takim Breath of the Wild 2. Kurczę, to Zelda może... No to nawet... chyba trochę za szybko jeszcze na Breath szybko, of the Wild szybko, No to wyszło zaledwie dwa lata temu. Będą, będzie w marcu, więc e, trochę mało czasu na zrobienie takiego killera. Epickiego dzieła. Epickiej Zelda, tak. Ale trzymamy kciuki. E, tam też pewnie coś się już dzieje na tym polu. No dobrze, dziękujemy Wam bardzo w takim wypadku za uwagę. To wszystko, co żeśmy e, dla Was przygotowali. Jak zwykle polecamy się do słuchania w naszego podcastu w internecie. No i oczywiście słyszymy się znowu w przyszłą niedzielę o godzinie 11. Do usłyszenia. Cześć! Cześć.